Jeszcze na chwilę powróćmy do naszego fragmentu z pierwszej księgi Samuela. I przeczytajmy ponownie wiersz 35, gdzie ten Boży mąż zapowiadając sąd, jednocześnie też zapowiada łaskę, jaka będzie udzielona w trakcie tego sądu. W 35 wierszu mówi... I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i według mojej duszy i zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed pomazańcem moim po wszystkie dni. starotestamentowe kapłaństwo trwało poprzez tych potomków sadoka tak długo jak trwało królestwo aż do czasu prowadzenia do niewoli babilońskiej i to wyrażenie przed pomazańcem można, można w pierwszej kolejności odczytywać yy, w kontekście historii Izraela i królowie Izraelscy byli nazywani Bożymi Pomazańcami. Oni byli ustanawiani przez Boga za pomocą oleju, który kapłan wylewał na ich głowę, yy, w ten sposób namaszczając ich na króla, stąd tak byli zwani. Jakkolwiek yy, użyte tutaj właśnie hebrajskie słowo Mesjasz może też sugerować i tak też wielu biblistów rozumie ten wiersz jako więcej niż tylko zapowiedź tego powołania kapłanów z rodu Sadoka w historycznym kontekście co oczywiście było prawdą ale patrzą dalej jako na proroctwo, które dotyczy, się, dotyczy tego największego arcykapłana o którym cały ten Stary Testament świadczy. I tutaj On jest jako ten, który zostanie powołany na wiernego kapłana, który będzie postępował według Bożego serca i według Bożej duszy. I to Jemu będzie zbudowany trwały dom, ten niezachwiany, solidny dom, którym jest Boży Kościół. I rzeczywiście, patrząc na Pana Jezusa Chrystusa i na to, co On sam o sobie mówi później o czym świadczą Jego apostołowie, widzimy, że faktycznie On jest tym jedynym arcykapłanem, który skutecznie może pośredniczyć między ludźmi a Bogiem. Wszyscy inni, jakkolwiek najpobożniejsi byli, czytamy, że musieli składać ofiary nie tylko za lud, ale też za siebie samych, za własne przewinienia i za własne grzechy. I żaden z nich nie był w stanie doskonale postępować według Bożego upodobania i według Bożego serca. Ale wszyscy oni też mieli swoje słabości i przez to ich służba i wstawiennictwo były tymczasowe i niedoskonałe. Natomiast Pan Jezus sprawuje doskonałą służbę i sprawuje ją nieprzechodnie. jak to pogodzić z tą drugą częścią tego wiersza, gdzie czytamy On chodzić będzie przed Mesjaszem moim po wszystkie dni. Jak, jeśli to On jest tym doskonałym kapłanem, to jak On może chodzić przed swoim własnym obliczem. Oczywiście, literalnie rzecz biorąc trudno jest to jakoś uzasadnić i obronić. Natomiast szukając tutaj zrozumienia tego wiersza ta interpretacja, która najbardziej do mnie przemówiła jest taka, że Pan Jezus Chrystus w sobie samym zawiera obie te funkcje On jest zarówno Królem Królów Bożym Pomazańcem jako Król jak też jest i doskonałym arcykapłan i że obrazowo te funkcje tutaj są w Nim razem w jednej osobie wypełnione. On jest zarówno Panem wszystkich rzeczy, jest głową ponad wszystkim, jak również jest miłosierny arcykapłanem, który jednocześnie stoi między nami a Bogiem. Nie wiem, czy czasami zastanawiacie się nad tymi różnymi miejscami Słowa Bożego, które mówią o Panu Jezusie z jednej strony, że jest tym niebiańskim przybytku w niebie. Z drugiej strony, że jest w naszych sercach, że jest między nami. Przez swego ducha. I jeśli zaczniemy to ludzkimi kategoriami rozpatrywać, to możemy się w tym wszystkim pogubić. Jeśli zaczynamy myśleć o tym w kategoriach przestrzeni, i czasu, to, to, to trudno jest nam jakoś to powiązać. I niektórzy idą na takie uproszczenia i, i próbują powiedzieć, że jedno to jest tylko alegoryczne, a drugie to jest prawdziwe i coś tam sobie wybiorą, co im najbardziej pasuje i tego się trzymają, a tamte wszystkie inne to alegoryczne i to, to trzeba w kontekście tego, co oni uważają za dobre. A myślę, że nie musimy do takich zabiegów się uciekać i nie musimy sprowadzać tego wszystkiego do naszego ludzkiego poziomu i naszego ludzkiego rozumowania ale że możemy przyjąć te prawdy tak, jak są przedstawione i pojmować je w tej mierze, w jakiej możemy je zrozumieć. Przyznając, tak jak Paweł mówi, dzisiaj nasze zrozumienie jest cząstkowe. Dzisiaj nie widzimy wszystkiego dokładnie tak, jak to jest. I nie jesteśmy w stanie pojąć rzeczy niebiańskich, których, o których nie mamy pojęcia. Kiedy Paweł miał wizję i został zabrany do nieba, mówi, tam widziałem takie rzeczy, o których nie ma, nie ma ludzkich słów, żeby o nich opowiedzieć. Tak się po prostu nie da ludzkim językiem opowiedzieć. Nie ma to nie mamy czegoś, do czego można by to w ogóle odnieść. A więc myślę, że i w tej sytuacji możemy przyjąć ten wiersz jako proroczy, bo tylko w Jezusie Chrystusie On znajduje doskonałe wypełnienie. I z wdzięcznością czcić naszego Pana jako tego wiernego kapłana, który postępuje i postępował i będzie postępował według Bożego serca, według Jego duszy i Jego dom, Jego świątynia, Jego kościół jest domem trwałym. bramy piekielne go nie przemogą. Chciałem jeszcze w krótkiej modlitwie podziękować naszemu Panu za tą Jego doskonałą arcykapłańską służbę, którą też Przypieczętował swoją własną śmiercią na krzyżu Golgoty. Gdyż nie tak jak inni arcykapłani nie złożył jakiejś ofiary z, z, ze zwierzęcia czy z czegokolwiek innego, ale jak czytamy ofiarował z samego siebie Bogu za nas. Kochany Ojcze, dziękujemy, że odtrącając i kończąc tą ziemską służbę kapłanów i arcykapłanów w tym ziemskim przybytku nie pozostawiłeś nas bez pośrednika nie pozostawiłeś nas bez ofiary za nasze grzechy ale ustanowiłeś swojego syna doskonałego Czystego, bez skazy, bez mazy, bez jakiegokolwiek grzechu, jakiejkolwiek nieprawości. Jego doskonałe życie i Jego śmierć tam na krzyżu Golgoty, jako ofiarę przebłagalną, aby nas obmyć, aby nas oczyścić, aby nas uświęcić. Abyśmy i my mogli zbliżyć się do Ciebie i dzisiaj jako królewskie kapłaństwo Tobie służyć. I tak jak w nim widzimy tą doskonałość króla i kapłana, taki nas, panie, nazywasz królewskim kapłaństwem, abyśmy odzwierciedlali też ten charakter Twojego panowania, nie w wyniosłości, nie w przemocy i Twojego kapłaństwa, tej służby pośrednictwa, niesienia ludziom dobrej nowiny. I modlitwy za nich, do Ciebie, Panie, wstawiania się za nimi. Dziękujemy, dziękujemy, Panie, żeś doskonale to wszystko zaplanował i obmyślił i wykonał. I chociaż nie jesteśmy w stanie pojąć wszystkich szczegółów i połączyć tego w naszym ludzkim słabym rozumie, przyjmujemy z wiarą i z wdzięcznością to, co mówisz nam w tym słowie. Prosimy, byś pomógł nam zgłębiać pełniej i lepiej to, co dla nas uczyniłeś, to, jak nas umiłowałeś, moc tej ofiary, moc Twojej służby, moc twego wstawiennictwa, abyśmy też i my mogli dobrze nasze urzędy sprawować, abyśmy i my w Twoim imieniu mogli właściwie posługiwać w tym świecie. Właściwie posługiłaś Twoim kościele, to pomóż nam prosimy. Dziękujemy za tę pamiątkę Twojej śmierci, za ten chleb i za ten kielich wina, gdzie możemy wziąć do ręki te widzialne elementy i w nich, Panie, wspominać Twoją śmierć. Mańka za nas, Twoje ciało zbite, ukrzyżowane, gdzie Panie, wydałeś samego siebie, aby nas pojednać z Ojcem, aby nam odpuścić nasze winy, nasze grzechy, aby zmazać ten obciążający nas list dłużny wraz ze wszystkimi jego słusznymi wymaganiami. I tam, Pani przybiłeś go do krzyża, i tam rozprawiłeś się z naszą nieprawością, z naszym złem, z naszym grzechem. Na Twoją pamiątkę, Panie, łamiemy ten chleb. Prosimy, byś dał nam teraz też, kiedy bierzemy z tego chleba, przeżywać tę szczególną społeczność, jaką możemy mieć z Tobą w trakcie tej pamiątki. I też nasze życie Tobie na nowo dedykować, Tobie poświęcać, abyśmy już nie żyli dla siebie samych ale prawdziwie dla Ciebie tak jak powinniśmy. To po Błogosław, prosimy ten kielich wina, który świadczy nam o mocy Twojej krwi. Panie, jakże jesteśmy wdzięczni za Twoją krew, która zmazuje nasze grzechy, gdyż Gdyby nie Twoje przebaczenie, wszyscy byśmy poginęli. Wszyscy jesteśmy pełni wad, pełni upadków. Wszyscy dopuszczamy się różnego rodzaju wykroczeń. Gdyby nie moc Twojej krwi, Pani, która dzisiaj może zmazać wszelki nasz grzech, wielokrotnie bylibyśmy straceni, zgubieni. Nie byłoby dla nas szansy. Dziękujemy za Twoją świętą krew, która dzisiaj jest skuteczna, aby obmyć nas wszelkiej naszej nieprawości. Kiedy słuchamy Twojego Słowa, która nas karci, możemy przyjść do Ciebie w pokorze, z wyznaniem naszych win, doświadczyć tego balsamu, który leczy, że Ty, Panie, uderzasz nas ruską, a jednocześnie przytulasz nas i przyjmujesz nas, kiedy korzymy się i przyznajemy do naszych win, naszych przestępstw. Dziękujemy Ci. Dziękujemy za Twoją świętą krew noc oczyszczenia. Obej nasze serca z wszelkich win Pomóż każdemu z nas, Panie, wyjść z tego miejsca czystymi, świętymi. Nie pozwól żadnemu z nas, słysząc te słowa, odsunąć jej i wyjść stąd nadal z poczuciem winy i ciężarem grzechu. Proszę Ojcze, niech Twój Święty Duch do każdemu z nas tę łaskę pokuty, tę łaskę upamiętania, tę łaskę przyjęcia Twojego miłosiernego przebaczenia. Dziękujemy Panie za moc tej ofiary. Dziękujemy za to wielkie zbawienie, które nam dałeś. Pomóż nam trwać w Tobie. Ufać Tobie. Wlgnąć do Ciebie. Tobie wiernie służyć. Osi nas, wzmocnij nas, uzdolnij nas Panie. W każdym dniu daj nam w i wykonanie Przysposób nas do każdego dobrego dzieła, do którego nas powołujesz. Abyśmy je na Twoją chwałę.